Z Ewangelii według świętego Jana. I rozeszli się, każdy do swego domu. Jezus natomiast udał się na górę oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. A postawiwszy ją po środku, powiedzieli do Niego. Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, w prawie Mojżesz nakazał nam takie kamionować. A ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich, Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stająca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, pani. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Wybrałem ten y, fragment z Ewangelii według świętego Jana, ponieważ chciałbym nauczyć Was, jak zatrzymywać zło na sobie. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym trochę ten tekst przybliżyć, abyśmy mogli później uczynić go źródłem naszej medytacji. Mamy przed oczyma jedyny epizod którymi jakaś osoba zostaje przyprowadzona do Chrystusa nie po to by była zbawiona, tylko po to by była potępiona. Przyjrzyjmy się temu. Tymi, którzy przyprowadzają tą kobietę, są faryzeusze. Jezus najpierw nauczał, potem poszedł na Górę Oliwną, modlił się, potem wraca do świątyni, wokół Niego gromadzi się tłum, zaczyna ich nauczać. I w tym czasie, kiedy naucza, przychodzi koalicja zła. Koalicja gotowa, by wspólnie wydać wyrok przeciw komuś, przeciw kobiecie. Myślę, że pojawia się, oprócz Wspólnoty, która słucha słowa Która żyje słowem Żyje panem pojawi się, Pojawia się Zupełnie inna grupa Ludzi, którzy szukają jedności By osądzić I teraz W sytuacji twojego kryzysu małżeńskiego Nagle pojawiła się Grupa wsparcia A I grupa Jedności narodowej żeby zniszczyć to, co jest, żeby osądzić B. I trzeba było być zawieszonym pomiędzy jednymi i drugimi. Jedni mówią walcz o związek małżeński. A drudzy mówią, daj sobie spokój. To już nie ma z tego nic. Doko albo jej na tej zasadzie. Postawić kogoś w środku. Farzeusze, czynią to stawiając ową kobietę przed Jezusem. To nic innego, jak stosować Słowo Boga, by zalegalizować własny osąd. Słowo Boga. Jakaś Ciebie katoliczka, że Ty tak postępujesz? Jakiś Ciebie katolik, że nie utrzymywałeś żony przy sobie? Popatrz. Często z takimi mechanizmami możemy Cię się spotkać. Faryzeusze śledzili kobietę. Przyłapali ją na gorącym uczynku. Możemy ich odczytać jako zbiorowych podglądaczy. Dlaczego? Bo przecież takich grzechów nie popełnia się na ulicy. Chociaż dzisiaj można już od czasu do czasu coś takiego zobaczyć. Ale na ogół akt seksualny dokonuje się w jakiejś sferze intymności. W przestrzeni zamkniętej. Więc musieli wejść w takie miejsce, gdzie dokonywały się takie rzeczy. To po pierwsze. Mają zatem coś z detektywa. To po drugie. Ponieważ jest, musieli ją wyszukać. Mają coś z kumoszki. Bo od razu jak złapali, to wyciągnęli na ulicę i prowadzili przez środek. Wtedy jesteś na językach wszystkich, całego miasta, albo przynajmniej osiedla, albo przynajmniej w bloku i wszystkich sąsiadów. Tak działa koalicja zła. Są to niszczyciele czego? Braterstwa, którzy niekiedy czują się o dziwo prawie jak bohaterowie. Dobroczyńcy wspólnoty, bo pokazują zło. Ta koalicja zła wchodzi w przestrzeń świątyni. Świątynia kojarzy nam się z Kościołem. Tą koalicję zła możemy odkryć również w przestrzeni Kościoła. To jest osąd pasterza. Negatywny wobec sytuacji, która cię spotkała. Bolesny. Rać sobie sama. To jest osąd tych ludzi, którzy są w pierwszych ławkach w kościele i nagle ciebie widzą w innej roli w innym doświadczeniu a fama niesie myślę, że najbardziej plotkarskie środowisko duchownych yy, niczym się nie różni od najbardziej plotkarskiego środowiska w innej przestrzeni życia świeckich zobaczcie na tą koalicję zła, na tą, co wchodzi w przestrzeń kościelny, dotykający twojego cierpienia, trzeba nałożyć siatkę zachowania Jezusa. On, umocniony na górze oliwnej modlitwą, spotkaniem z Ojcem, zjawia się obrzasku świątyni. Co to znaczy? Znawia się wtedy, kiedy zaczyna się światło. On jest światłem, On przynosi światło. On rozpoczyna nowy dzień. On rozpoczyna nowe życie. W Nim rozpoczyna się nowe życie. Od razu to czują ci, którzy gromadzą się wokół Niego. Jezus zatem wydaje się nabierać dystansu do tego, co dzieje się w konkretnym przypadku, który został Mu przedstawiony. Ale nie ucieka od tego przypadku. Staje naprzeciw. Wychodzi z grupy ludzi, w której był. Uniża się i zaczyna pisać palcem po ziemi. Kiedy? Wtedy, kiedy uczeni w piśmie i faryzesze przyprowadzili do niego kobietę i postawili ją po środku, żeby ją osądzić i powiedzieli do niego Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzoustwie. Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamionować. A ty co powiesz? W prawie Mojżesz kazał nam kamionować takie osoby. Czym się charakteryzuje koalicja zła, przed którą staje Jezus? Po pierwsze, powiedzieliśmy sobie, że mają coś z kumoszki, mają coś z detektywa, mają coś ze zbiorowych podglądaczy. Ale ich siłą jest to, że są autorytetem. To są faryzeusze i uczeni w piśmie. To jest elita. Autorytet, elita. To po pierwsze. Za nimi idą inni. Przecież to nie oni prowadzą tą kobietę. To ich cudzy prowadzą. Są mocni. Bo jest z nimi tłum. Autorytet plus tłum. Siła, potęga. A na dodatek jeszcze dołączają do tego słowo Boga. Mojżesz w prawie kazał takie kamionować. Autorytet, siła, potęga tłumu i narzędzie w rękach. Pismo Święte. Mają trzy niepodważalne argumenty, żeby oceniać, osądzać. I wystawić Jezusa na próbę. Być może w Twoim życiu było podobnie. Autorytet ci podpowiadał to czy im, czy coś innego. Siła tłumu, która szła z tobą i ci kibicowała w twoim doświadczeniu, przy, tak zwani przyjaciele. I autorytet słowa. Być może też tak było. Jezus, mając to na uwadze, odrzuca wejście w klimat, jaki zgotowała koalicja zła. Klimat, który tak naprawdę nie ma na celu dobro tej kobiety. Nawet osąd zgodny z prawem Mojżesza. Bo nie o to chodzi. Kobieta tutaj jest przedmiotem. Wabikiem. Na co? Na to, żeby przyłapać Jezusa na czymś, co można, żeby go można było oskarżyć. Werset szósty. Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć lecz Jezus chrywszy się pisał palcem po ziemi w tym kontekście Jezus milczy milczenie Jezusa to jest nic innego jak pewnie jakaś intencja aby dać czas tym, którzy w taki sposób postępują, by się zastanowili co robią po co mają się zastanowić czy czasami nie stają się ponad prawem, ponad Bogiem. Oni mogą odbierać to milczenie Jezusa jako pewien, pewien rodzaj prowokacji, że prowokuje tłum. A coż ono robi? Chce, żeby dokonali refleksji nad tym, czego się dopuszczają. Nie wiemy, co pisał po ziemi. Ale sam fakt, że coś pisze, stwarza przestrzeń, stwarza dystans pomiędzy jednymi i drugimi. Pomiędzy jedną wspólnotą, koalicją zła i koalicją dobra, która gromadzi się wokół Jezusa. Jezus jest pośrodku z kobietą. Widzimy zatem, że jest jakieś wewnętrzne napięcie pomiędzy tymi, którzy przyszli słuchać Jezusa jako nauczyciela, i tym, co On im mówił. Nie wiemy, co im mówił. A tymi, którzy przyszli do Niego, żeby Go złapać i osądzić. Kobieta narzędzie i Jezus, który z jednej strony musi zdać egzamin, czy jest prawdomówny, czy postępuje tak samo, jak i przepowiada, a z drugiej strony musi zdać egzamin, bo jest wystawiony na próbę. Egzamin tego, jakim jest nauczycielem. Nie zazdrościłem Jezusowi w Jego sytuacji. I nie zazdroszczę Wam, którzy się często może znajdujecie w takiej samej sytuacji. Pomiędzy dwoma koalicjami. Jakby dwa egzaminy. Z jednej strony Kościół, który mówi walcz, kibicujemy Ci, dajemy Ci sakramenty, jesteśmy z Wami dajcie do Rychwałtu. I z drugiej strony przyjaciele, którzy osądzają. Popatrz. To jest to i to, to jest tak i tak. Możesz inaczej. Wystawiając znak. Gdzieś jesteście po środku. Milczenie Jezusa staje się bardzo oczyszczające. Ale rodzi niecierpliwość. Ono ma otworzyć na nową perspektywę, ale jeżeli ktoś patrzy w ten sposób, to nie będzie widział nowej perspektywy. Myślę, że jest wołaniem, które obraża, nie obraża ani nie upokarza. Jest jak słowo skierowane do serca, mimo że niewypowiedziane. Mówi, zastanów się, co chcesz zrobić. Może tym gestem uniżenia się i pisania, bycia blisko ziemi, to jest postawa uniżenia. Jezus chciał zdecydowanie potępić pewne sposoby działania lub też chciał nabrać dystansu do tego, kto ma, że może sądzić bez żadnego miłosierdzia, bez żadnego wzglądu na osobę. Co więcej, zastawiając na nią sidła, by nakryć ją na złym uczynku. By wystawić ją na powszechne upokorzenie. Wyobraźcie sobie, jak ta kobieta musiała się czuć. To jest tak, jakby ciebie teraz prowadzono przez twoje miasto, twoje osiedle i wszyscy pokazywali cię palcami. Patrz, nie zdara, nie potrafiła, nie potrafi. Utrzymać męża, żony przy sobie. Bolesne, bardzo bolesne. Ona pogodziła się z tym, że dla niej nie ma już żadnego wyjścia. Że idzie do swojego kata. Będzie wyrok i będzie egzekucja. Kamień, który miał zabić grzesznika, teraz zaczyna ciążyć. Coraz bardziej zaczyna ciążyć w rękach sprawiedliwych. Dlaczego? Dlaczego? Wydaje mi się, dlatego, ponieważ zaszło pewne nieporozumienie. Oto ten, który milczy, ujawnia przez to milczenie wewnętrzną hipokryzję koalicji zła. Jeśli Jezus odpowiedziałby tak, ukamieniujcie ją, wystąpiłby przeciw samemu sobie przeciwko nauczaniu, które prowadzi nauczaniu o miłosierdziu które głosi jeżeli by powiedział nie stwierdziłby że nie uznaje prawa mojżeszowego jest w kropce ani tak, ani nie bo jak powiedziałby nie to wtedy zaprowadziliby go przed władzę i oskarżono go o obalenie prawa. Co robi Jezus? Czytamy takie słowa. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się, stanął na równi z nimi i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał na ziemię. Kiedy Jezus zabiera głos, powstaje z uniżenia. Staje na równi, na tym samym poziomie ze swoim rozmówcą. Ma do tego prawo, tak jak każdy z nas. Na tym samym poziomie. I tak naprawdę kieruje pewne zaproszenie do oskarżycieli. By spojrzeli w swoje sumienie. Niech osoba, która jest bez grzechu, pierwsza rzuci na nią kamienie. W ten sposób Jezus nie odebrał im prawa do wypełniania przepisu prawa. Możesz rzucić kamienie. Ale postawił jeden warunek: Nie mogą posiadać na swym sumieniu żadnego grzechu. I co czytamy? Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Kolejne odejście mamy. Prześladują nas te odejście, Na tych rekolekcjach. Ale specjalnie dobrane. Co się stało? Dlaczego odchodzą? Od starszych po ostatnich. Starsi to ci pierwsi uczeni w piśmie faryzeuszy. Oni właśnie uświadomili sobie, że przed Bogiem wszyscy jesteśmy grzesznikami. A skoro przed Bogiem wszyscy jesteśmy grzesznikami, to nie mamy prawa z perspektywy grzesznika oskarżać grzesznika. Wyrzucili kamień i odeszli. W ciszy. A skoro ci najmądrzejsi odeszli, to osiołki poszły za nimi. To ci, którzy są tłumem bezimiennym którzy idą za swoimi liderami robią to zawsze bo w tłumie się dobrze schować, przeżyć hmm? poszli, nie zastanawiali się dlaczego ci odeszli ważne, że odeszli ich autorytety odeszły więc my też odchodzimy zobaczcie co się dzieje to milczenie Jezusa stało się błogosławione bo ono Zrodziło w nim reakcję, która otwarła nową jakość. Nagle koalicja z zła odchodzi, zostaje kobieta, Jezus, który nadal, nadal pisze po ziemi, stwarza przestrzeń, i ci, którzy go obserwują, ci, których naucza. Jezus poradził sobie z jedną stroną, ale nie zupełnie. Zostaje jeszcze kobieta. Kobieta nie planowała spotkania z Jezusem. Kobieta nie planowała nawrócenia. Kobieta miała zupełnie inne doświadczenie. Ją wyrwano z czegoś, co robiła. Faktem jest, że popełniała grze, Ale nie wiemy dlaczego, co ją zmusiło, jaki był motyw tego, że ten grzech właśnie popełniała. Jej doświadczeniem był grzech, szła w kierunku śmierci, wiedziała, że robi źle, ale w danym momencie zło ją omamiło. I nagle dochodzi do pewnej konfrontacji pomiędzy nią a Jezusem. Jaka to konfrontacja? Przyjrzyjmy się temu. Oskarżyciele, kiedy się zorientowali, że nie, nie są wcale lepsi od tej, którą oskarżają, odeszli. Wszyscy mamy czuć się równi. Ale jednak tego, kto zapomina o miłosierdziu, które otrzymał, owładnie wcześniej czy później niepohamowana chęć rzucania kamieniami w grzeszniku. Ale jeżeli sama sam jesteś grzesznikiem to nie chcesz siebie zranić nie będziesz w siebie rzucać kamieni chociaż są sytuacje szczególnie w rozpaczy kiedy nie tylko gryziemy pazury wyłamujemy sobie palce ale możemy siebie nawet fizycznie ranić rzucać w siebie kamienie i oto ta kobieta tego nie robi ona jest biedna w swoim doświadczeniu. Ale ta biedna kobieta w swoim doświadczeniu spotyka się z miłosierdziem. Cudzołożnica i Jezus. Ona czuje się bardzo źle, czuje się potępiona. Przecież wyrok już zapadł. Czuje się znieważona. Przeprowadzili ją przez pół miasta. Do centrum, do świątyni. Ja nie przypuszczam, że ten dom publiczny był przy świątyni. Musiał być gdzieś być na peryferia. I ta kobieta otrzymuje nowe słowo. Jakby staje się nowym stworzeniem. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się, znowu ta sama relacja, Rzekł do niej, kobieto, gdzież oni są? Nikt Cię nie potępił? Ona odrzekła, nikt, Pani. Rzekł do niej Jezus, i ja Ciebie nie potępiam. Idź i nie krzyż więc. Nikt Cię nie potępił? Ja Ciebie nie potępiam. To słowo jest bardzo twórcze. Przywodzi kobietę w jej, do jej korzenia, do oryginalnej czystości, do początku jej bytu do tego, kim została stworzona przez Boga. Pierwszy raz w życiu tej kobiety przyzwyczajonej do złego traktowania, do bycia oglądaną innymi oczyma, ktoś wypowiedział słowa życia. Prawdopodobnie sama o sobie miała negatywne mniemanie. Prawdopodobnie nie przypuszczała, że może ją spotkać taka łaska. Pogodzona ze śmiercią odzyskuje życie. Ten, który miał być katem, jest wcieloną łagodnością i miłosierdziem. Jaka nauka wypływa z tej perykopy biblijnej? Pierwsza. Że Jezus prosi nas przede wszystkim o to, byśmy nie potępiali nigdy i z żadnego powodu. Nawet wtedy, gdy wykroczenie jest oczywiste. Ja wiem, że to jest trudne do przyjęcia w waszej sytuacji. Czas, który mamy do przeżycia tu na ziemi, nie jest jeszcze czasem przeznaczonym na sąd i na potępienie. Nie nam sądzi. Chciałbym wam to powiedzieć. Wiem, że to są niewygodne słowa. Trudne. Trudne do przyjęcia. Ale kiedy ludzie nie potępiają się nawzajem, to również Bóg ich nie potępia. Chciejcie o tym pamiętać. Nie do nas należy potępienie, bowiem jedynie ten, który stworzył serce, potrafi w nim czytać. A ty nie wiesz, co się dzieje w sercu twoim, a co dopiero w sercu drugiej osoby. Nie wiem. Bardzo łatwo ulegamy czym? Emocjom. Zawsze będziemy chronić siebie. Zawsze będziemy bronić swojego imienia, swojej twarzy, swojej wizji, swojego obrazu, swojego sposobu budowania. Zawsze. Kimkolwiek byś nie był, nie była, gdziekolwiek byś nie był, nie była, zawsze będzie to samo. Druga nauka, jaka wypływa. Idź, a od tej chwili już nie grze. To są słowa nowego stworzenia. Jest to autentyczne uwolnienie. W przebaczeniu, które okazuje jej Jezus może rozpoznać nowe życie. Inne od tego, które prowadziła do tej pory. Nowe życie. Oto Bóg staje na równi mnie, na tym samym poziomie ze mną, patrząc mi w twarz i mówi o nowym życiu. To jest drugi aspekt twórczej wartości miłosierdzia. Przebaczając, dajesz prawo do życia drugiemu. Jeżeli on Tobie nie daje, ona Tobie nie daje, nie naśladuj. Ty daj prawo do życia. Trzecia nauka. Faryzeusze, chcąc sprawdzić lojalność Jezusa, pewnie dlatego, że bali się, żeby ktoś im brudził tak inny, brudził w ich reguła, które sobie ustalili wcześniej, pewnie, że są w tym wszystkim zakłamani, ale nie całkiem zaślepieni. Stać ich na krytyczny osąd. Kiedy Jezus im powiedział, żeby rzucili kamieniem w nią, jeżeli są bez grzechu, to stać ich na to było, żeby, żeby pomyśleć, że faktycznie są grzeszni. Zatem zadajmy sobie pytanie. Ci faryzeusze są przykładem wspólnoty, grupy, która jest lojalna wobec jakiejś osoby. Grupy, która jest, ma swoje zdanie. Ale Jezus wzywa do prawości. Nie chce budować na lojalności. Przecież mógłby powiedzieć, ukamieniujcie ją i byłby lojalny wobec nich autorytetów moralnych tamtego ludu. Zadajmy sobie więc pytanie. Lojalność czy, czy prawo? Z czasem prawość przynosi w efekcie lojalność, czyli szacunek, zaufanie, przynoszą w efekcie miłość. Lepiej, kiedy Ci ufają, niż kiedy Cię lubią. Pomyśl o tym. Lepiej, kiedy Ci ufają, niż kiedy Cię lubią. A będą Ci ufać wtedy, kiedy będzie żyć w prawdzie. Będziesz żyć w prawdzie Czwarty wniosek Nasza ludzka Sprawiedliwość jest ulotna Wielki spokój Jezusa Kogoś kto kocha Ponieważ kocha To dostrzega dobro tam gdzie inni Nie widzą dobra Widzi dobro w tej kobiecie, w jej sercu ten spokój Jezusa, ta postawa Jezusa, to co mówi do faryseuszów, mówi jednoznacznie. Wasza sprawiedliwość jest ulotna. Bóg nie jest sprawiedliwy w znaczeniu ludzkiej sprawiedliwości. Bo gdyby Jezus był sprawiedliwy tak, jak oni by chcieli, musiałby się zgodzić na ukamieniowanie tej kobiety. Jezus jest nam zawsze gotów przebaczyć. Bo kieruje się zupełnie inną sprawiedliwością. Opatą na miłosierdziu. A miłosierdzie to jest miłość czynna. Myślę, że kocha nas wbrew poczuciu sprawiedliwości. Kocha i tych faryzeuszów, i tą kobietę. I nas wszystkich Taki jest Jezus Ale To co jest kulminacyjne Do czego zmierzam Jest zawarte W tym akcie Który chyba najbardziej Jest wymownym Ze wszystkich Mianowicie Jezus poprzez swój dialog A szczególnie postawę w dialogu z faryzeuszami pokazuje nam pewną metodę działania. Jak możemy zatrzymać zło na sobie. Jest odpowiedzialny za wspólnotę, za rodzinę, za dom, za kościół. Kiedy koalicja zła chce go wystawić na próbę, co robi Jezus? Uniżył się i pisał palcem po ziemi. A potem wstał i odpowiedział. Zróbmy sobie pewien schemat. Oto bodziec. Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamionować. A ty co powiesz? To jest bodziec. Oto Jezus zaczyna pisać palcem po ziemi. Stwarza przestrzeń wyboru. Stwarza pauzę. Włącza przycisk pauzy. Po czymś, po czym, po pewnej refleksji wstaje i mówi, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. To jest jego reakcja. Bodziec, pauza, reakcja. Bodziec, pauza, reakcja. Kiedy zaczynają się kłótnie? Kiedy jest bodziec, reakcja. Zobaczcie. Aha. Łatwo powiedzieć. Bodziec, pauza, reakcji. Ja posługuję się takim przykładem ze z przedszkola. Jak ktoś ci powie ty zwiędła kalarepo to ty od razu reagując bez pauzy mówisz, ty czerwony buraku, odczep się. Nie? I jest konfrontacja. Nauczmy się zatem wciskać przycisk pauzy, jak w magnetofonie. Jezus nas tego uczy w tej perykopie biblijnej. Ale czego tak naprawdę nas uczy Jezus w tym przycisku pauzy? Uświadommy sobie pewną rzecz. Mianowicie tę, że każdy człowiek otrzymał od Boga pięć darów, które nie posiada żadne zwierzę: samoświadomość, wyobraźnia, sumienie, wolną wolę i poczucie humoru. Żadne zwierzę nie ma tych wartości. Tylko my je mamy. Otrzymaliśmy je w darze. To jest nasze dziedzictwo. Wnosimy to dziedzictwo we wszystkie relacje, jakie tworzymy z ludźmi. Bo kiedy na mnie zaczyna działać negatywny bodziec, to ja włączam swoją samoświadomość w tej pauzie, w tej przestrzeni wolnego wyboru mojej reakcji, Włączam samą świadomość i pytam się, samego siebie, jak jestem w tym momencie, kiedy działa na mnie bodziec. Określam siebie. Kiedy już odpowiem sobie na to pytanie, jak jestem w tym momencie, kiedy działa na mnie ten bodziec, to zadaję sobie drugie pytanie, które jest związane z wyobraźnią. I pytam siebie, jakim chcę być w tej przestrzeni, która mnie spotyka. Jakim chcę być. I wewnątrz siebie mogę tworzyć wizerunek siebie. Kiedy natomiast mam już wyobrażenie siebie w tej relacji, to włączam moje sumienie i pytam siebie, jakimi wartościami mogę to osiągnąć. To, jakim chcę być. Jakimi wartościami mogę to osiągnąć. Jako chrześcijanin, katolik, uczeń Chrystusa, nie mogę przyjmować wartości, które są nieadekwatne z moją wiarą. I systemem wartości moralnych, który wyznaję w swojej wierze. Jakimi wartościami mogę to osiągnąć? Kiedy i z tym sobie poradzę, przycisk pauzy, to włączam wolną wolę i zadaję sobie kolejne pytanie. Co zrobię? Bo już wiem, jaki jestem, jaki chcę być i jak to zrobić. Co zrobię? A kiedy już będę miał odpowiedź, co zrobię, to drugie pytanie sobie postawię. Jak to zrobię? Wszystko tworzy się dwa razy. Raz w wyobraźni, drugi raz w rzeczywistości. Kiedy masz ugotować zupę pomidorową, dzisiaj była na obiad, to najpierw sobie wyobrażasz, co masz do tego gara wrzucić. Czyli przecier pomidorowy, woda, sól, pieprz do smaku, je, kość jak jest, albo kostkę knora, jak nie ma kości. Hmm? Do tego jeszcze trzeba sobie coś tam, jakąś omastę wrzucić, może ze śmietanką zrobimy. I będzie. Potem przychodzi czas, wyciągasz wszystko, wrzucasz do gara, gotujesz. Kiedy masz naprawić samochód, robisz dokładnie to samo. Najpierw wyobrażasz sobie, co tam jest, jak to jest, jak do tego podejść, potem bierzesz klucze i to robisz. Dokładnie tak. Wszystko tworzymy dwa razy. Raz w wyobraźni, drugi raz w rzeczywistości. Zatem, jak mam to zrobić, muszę po prostu zaplanować. W sobie. Po czym jest poczucie humoru, czyli uśmiech, zwycięstwa. Wstajesz i reagujesz. Proste. Wstajesz i reagujesz. Według zasady. Według zasady. Od mojej reakcji zależy moje osobiste szczęście i mój osobisty rozwój oraz szczęście i rozwój tych, których kocham. Według tej zasady. Od mojej reakcji zależy moje osobiste szczęście i osobisty rozwój i szczęście i rozwój tych, których kocham. Patrz! Gdyby on, ona wiedziała, wiedział. Ty wiedziała, wiedział. Jak postępować? Doszłoby do konfliktów? Doszłoby do rozwodów? Doszłoby do traumy? Pewnie nie. Bo razem wspólnie byście szukali czegoś, co jest wasze, was. Jeżeli ktoś mi powie, że Księga Objawienia jest księgą nie na te czasy, że wiara nic nie może wnieść w rzeczywistość naszego życia, to niech się spakuje i wyjedzie. Bo nie ma co tu robić. Przecież sami widzimy, że ta reakcja Jezusa wyzwoliła nowe reakcje. Uświadomienie sobie grzechu, słabości, odejście, wyzwolenie, przebaczenie. Nowe życie tej kobiety. Ona potem poszła za nim, Stała się jego uczniem. A jeżeli to była Maria Magdalena, to jeszcze była przy grobie. Patrz, co się w niej stało. Co się w nich stało? Jak zatrzymać zło na sobie? Czego nas uczy Jezus? Po pierwsze, nie wchodzić w klimat zła. O, łatwo się mówi. Stworzyć przestrzeń do namysłu. Przecież nie zawsze musisz od razu reagować. Nie zawsze musisz od razu krzyczeć, gadać, wrzeszczeć, pięści składać. I huzia na huzia. Nie zawsze. Pomyśl, pomyśl, włącz szare komórki. Przecież je masz. Po drugie, skonfrontuj ze Słowem Bożym. Tak, jak faryzeusze musieli skonfrontować swoją postawę ze Słowem Jezusa. Czego cię uczę? Uczę cię nowej kultury życia. W oparciu o Słowo, które niesie życie. Słowo Boże po trzecie przebacz. Przebacz. Uff. Kto powie świadectwo Przebaczenie. Powiedz. Ale w stanie, żeby Cię widziała. Jak zrobić te kroki, to po prostu je ja nie widziałam. Ja je po prostu zrobiłam. Zobaczyłam swoje winy Nie musiałam, nie musiałam nie coś, co przedtem potrzebowałam, czyli, żebym przyszedł i błagam, wybaczenie, tylko ja poszłam do niego prosić go o wybaczenie za moje winy. No i dokładnie te kroki, po kolei. I jak się mnie pytała, dlaczego, to z humorem odpowiedziałam. Nie wiem dlaczego. Tak, tak jest, bo tak. Nawet jeszcze coś śmiesznego to właśnie. Ale to, ten czas na zastanowienie też, też był dany. Nie wiem, sama tego nie odkryłam. To po prostu było tak, że jak ja już doszłam do momentu, kiedy najpierw nie wiem, co zrobić. Pani pomóż mi z mojej zdrowie, jak to zrobić. Czego chcę najbardziej. Czyli to jest to na dole jestem. I zastanawiam się. Zatem zastanawiam się w Bogu, jaka jest odpowiedź Boża na, to, na ten mój problem. Jak to, jak to odkryć jak Bóg mi pomógł to odkryć, to znowu się go zapytałam. No dobrze, no to pokaż mi jak to zrobić. No to mi pokazał, jak to zrobić. No więc zrobiłam tak, jak mi pokazał. Jak, mi, jak zrobiłam, jak mi pokazał, to mogłam wstać powiedzieć moim mężowi, że go kocham, nie potrzebując jego wybaczenia. Ani jego... Yy, yy, po prostu, no nie wiem, samo to się stało. Przedtem rozumiałam przebaczenie, jako, jako jego przyjście do mnie i proszenie o to przebaczenie, a zrozumiałam, że to, jest w, yy, to w ogóle to, to nie byłoby przebaczenie. Yy, Pierwszy list do Koryntian. We wszystkim, miłość, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystkiemu ufa. Rozdział 13. Tak. I nie mogę przejść na to. Przez nie wierzę. Wszystkiemu wierzywa wierzy. jest. Cierpliwa jest. No i przez nim We wszystkim pokładam nadzieję. Lecz wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak wieć brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wiarę, miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasków, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z pracy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Nie kończy. Dziękuję za świadectwo. Idź i odtąd już nie grzesz. Amen.